Budynki gospodarskie no, wymagają pewnych inwestycji, ale od szeregu lat obserwujemy wzrastającą modę, czy też może po prostu tendencję do stawiania hal. Które wcale nie są murowane. Są wykonane z plandeki na szkielecie. No właśnie, metalowym. Zaraz porozmawiamy o tym, z jakiego metalu, z jakiego materiału te plandeki są. Ze mną siedzi pan Kamil Figiel z firmy Skawska Hale. Siedzimy sobie pod taką halą niezbyt dużą. No Myślę, że tutaj dwa ciągniki można byłoby Jasne. postawić. Jakie jest zastosowanie dla takich hal? Ta hala, pod którą teraz siedzimy, to jest nowy produkt, który wystawiamy. Pierwszy raz na tych targach, to jest hala 6-metrowa i ona jest jakby zrobiona z zamysłem stricte garaży pod maszyny rolnicze. Spokojnie zmieści się do niej ciągnik, czy nawet jakiś niższy kombajn. Wysokość jej w szczycie wynosi 4 metry, więc przy ścianie bocznej na wysokości 2 metrów w pierwszym załamaniem. pomieścimy tutaj nawet największe maszyny po niewielkim odstawieniu ich od ściany bocznej. Zależało nam robić ten produkt dla tym, żeby uzyskać jak największą kubaturę. Jakie zastosowania najczęściej się spotyka? Hale łukowe są ostatnio dosyć dobrym trendem wśród gospodarzy. Każdemu się otwierają mocze, jak to jest właśnie elastyczny produkt. Najczęściej jest to wybierane pod magazyny słomowe bądź parki maszynowe, ale ostatnimi czasy zdarzało się, że stawialiśmy tę halę na podmurówkach z przygotowanymi już wygrodzeniami pod bydło, więc możliwości adaptacji tego produktu są bardzo szerokie. Widać, że zbudowana ta hala jest z łuków wykonanych z metalu obciągniętych plandeką. Tak. Co to dokładnie za materiały? Jest to stal konstrukcyjna w ocynku ogniowym, która poszyta jest plandeką 900 gramową na metr kwadratowy. Jest to plandeka zbrojona, przez co uzyskuje ona bardzo dużą wytrzymałość. Tak, żywotność takiej plandeki to spokojnie 15-20 lat w zależności od tego, co będzie pod tą kalą trzymana. A jeśli chodzi o same elementy y metalowe. Czy one, czy to są gotowe prefabrykaty, z których potem składacie? Czy to można sobie dostosować nie, nie, nie. na wymiary? Tutaj kto... jeżeli Cześć. chodzi o te hale, proponujemy kilka segmentów, jeżeli chodzi o szerokości tych hal. Dostępne są u nas hale 6-metrowe, 9-10-11-12-13-15-metrowe. i 15 -metrowe. Mówimy o szerokości tak, o łuku szerokości przy ziemi. M... Tak, dokładnie. To jest szerokość powierzchni użytkowej, czyli tej, którą dostajemy już, na której możemy sobie właśnie utworzyć jakąś tam właśnie magazyn czy park maszynowy. A długość może Dlugość manewrować? długość jest dowolna co 2,5 metra w przypadku takiej konstrukcji w przypadku konstrukcji 9 metrowej 9 metrów szerokości jest to długość dowolna co 1,5 metra ponieważ takie są rozstawy sekcji czyli w rękę Proszę powiedzieć, samo postawienie tego typu konstrukcji, jak to, wygląda? to co stawialiśmy tutaj na targach, przygotowaliśmy z Bartoszem dwóch, w dwóch, 5 godzin. Także, żeby uzmysłowić jakby klientom, przy jakich rozmiarach można, jak szybko tą konstrukcję postawić, no to przykładowo konstrukcja 15 na 50 została postawiona w 7 dni roboczych. A taka konstrukcja A szablon... przez osób? I z jakimi narzędziami? Przez trzyosobową ekipę mentorską z elektronarzędziami była potrzebna do tego ładowarka teleskopowa. I przy stawianiu tych hal przy tych konstrukcjach, które mają szczyty tam powyżej 4-8 metra czyli od dziesiątki w górę, no niestety jest ta ładowarka już potrzebna natomiast co jest wygodą, no to to, że tą konstrukcję się bardzo szybko skręca i z postawieniem tego na gotowo, takich szablonowych hal 12 x 20, 12 na 30 zazwyczaj są to 2-3 dni robocze więc są to konstrukcje bardzo szybkie w budowie no, samo postawienie to jest jedna rzecz, ale wspomnijmy też na koniec kwestię formalną, bo właściwie, jeśli stawiamy na podmurówce, to jest co innego, ale wspomniał Pan, że można również zakotwić i postawić na gruncie, czyli nie jest to związane z gruntem. Jak pozwolenie, czy to zgłoszenie wystarczy? Większość hal, które stawiamy, stawiamy na zgłoszenia, natomiast przy konstrukcjach właśnie już fundamentowych, bądź na podmurówkach, no jest potrzebny wtedy projekt budowlany. My takie projekty organizujemy. Jeżeli chodzi o samą kwestię formalności, to tak naprawdę tyle co e, wpisanie to na mapę zagospodarowania przestrzennego e, i oddanie tego do e, inspekcji budowlanej. Na, do użytku normalnie. Wtedy oni wyznaczają inspektora kierownika budowy, który jakby kontroluje cały czas stawianie takiego obiektu i później ten obiekt jest oddawany do użytku. Także tak naprawdę kwestia dwóch wizyt w urzędzie, jak się wszystkie dokumenty i formalności załatwi. Także jest to naprawdę bardzo mała formalność w stosunku do tego, ile trzeba się nabiegać przy budowaniu konstrukcji murowanych.